Siódma, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności Jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Alerty w związku z ulewami na zachodzie i południowym zachodzie Polski i apele, by nie zbliżać się do brzegów rzek. Prezydent Francji z wizytą w Polsce, Emmanuel Macron, spotka się w Gdańsku z premierem Donaldem Tuskiem. Mamy z prezydentem Macronem bardzo podobne poglądy. W jaki sposób budować siłę Europy? Koszmarny finał przemocy domowej w amerykańskiej Luizjanie. W strzelaninie zginęło ośmioro dzieci. województwa lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie, objęte ostrzeżeniami drugiego stopnia przed niebezpieczną aurą. Zagrożeniem są intensywne opady deszczu. W ciągu najbliższych godzin może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie przesłanym mieszkańcom zagrożonych regionów apeluje, by nie zbliżali się do brzegów rzek. Tak intensywne opady w tak krótkim czasie, po długiej przerwie, mogą powodować gwałtowny wzrost poziomu wody. Wyjaśnią na antenie Polskiego Radio 24 Piotr Szuster z Instytutu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 Czarne stroje zamiast białych fartuchów, do tego flagi i plakaty. Tak będą od dziś wyglądały szpitale powiatowe, które przyłączyły się do Czarnego Tygodnia. To akcja protestacyjna, która ma zwrócić uwagę na kłopoty finansowe tych placówek. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski zapewnia, że akcja nie odbije się na pacjentach. Pacjenci będą zaopiekowani, będą informowani przez dyrektorów placówek o co nam chodzi, dlaczego i przez zespoły w tych szpitali, dlaczego podejmujemy te działania. Organizatorzy protestu podkreślają, że przez rosnące koszty energii, leków i wynagrodzeń szpitali nie stać na wykonywanie badań ponad limity, a to wydłuża kolejki. Jak wylicza Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych upadłością zagrożonych jest 40 ośrodków medycznych. Łączą nas wspólne cele, zagrożenia, interesy, a także przyjaźń, tak mówią politycy przed polsko-francuskim szczytem w Gdańsku. Główne rozmowy przeprowadzą premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron. A to pierwsze takie spotkanie od momentu podpisania traktatu w Nancy.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 Nie trafią na listy wyborcze, bo działają wbrew partii, mówi prezes PiSu i grozi wykluczeniem członkom Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Były premier twierdzi, że inicjatywa Rozwój Plus nie zagraża Prawu i Sprawiedliwości. jej argumenty przeważą okaże się dziś po rozmowie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, a także członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Krzysztof Szczucki nie obawia się o wynik rozmów. Skończy się przekonaniem, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest w żaden sposób zagrożeniem, raczej może wspomóc Prawo i Sprawiedliwości w narzuceniu Polsce agendy rozwojowej, że Polska się dynamicznie rozwijała. To jest celem ludzi, którzy zrzeszają się w stowarzyszeniu. W stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest już około 40 działaczy Prawa i Sprawiedliwości. O napięcia w ugrupowaniu zapytamy za chwilę gościa jedynki. O 7.15 będzie nim europoseł PiSu, Arkadiusz Mularczyk. To są aktualności jedynki. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w amerykańskim stanie Louisiana. Sprawcę uciekającego z miejsca zbrodni z kradzionym autem dogoniła policja i postrzeliła go. Prawdopodobnie to ojciec siedmiorga swoich ofiar. Policja strzelowała w stanie Louisiana. Zidentyfikowała szamara Elkinsa jako podejrzanego o dokonanie strzelaniny, w której zginęło ośmioro dzieci, w tym roczne niemowlę, określając ten czyn mianem odrażającego aktu. Pracujemy nad tym, aby ustalić motyw tej tragicznej zbrodni, aby zrozumieć także, dlaczego do niej doszło. Kwalifikujemy ją jako przemoc domową. Matka dzieci została postrzelona, jest ranna, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze jedna z osób została postrzelona i jest w ciężkim stanie w szpitalu. Zastrzelone dzieci miały od 18 miesięcy do 12 lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Niestety to nigdy jedyne takie doniesienia z USA. W Iowa City w trakcie masowej bójki przy uniwersyteckim kampusie doszło do strzelaniny, w której rannych zostało pięć osób, w tym troje studentów. Stan jednej z ofiar jest krytyczny. Policja stara się teraz zidentyfikować i zatrzymać sprawców. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Znamy już Mistrzynię Polski w Koszykówce. Wczoraj AZS UMCS Lublin po raz trzeci pokonał Politechnikę Poznań i wywalczył złoty medal. Środkowa lubelskiego zespołu Kamila Borkowska cieszy się, że jej drużyna uniknęła piątego spotkania. Realizowałyśmy plan. W nas doszły. zrobił się remis, ale miałyśmy tą zimną głowę. Mimo tego, że tam zaczęły się jakieś przewagi jedno-dwupunktowe, wróciliśmy do tego meczu. Wygrałyśmy i cieszymy się ze złota. Dla AZS to drugi w historii klubu Tytuł. Poprzednie lubelskie koszykarki zdobyły 3 lata temu. Piłkarze ręczni Wisły Płock zdobyli w Kaliszu Puchar Polski. W meczu finałowym pokonali szczypionistów Wybrzeża Gdańsk 31 do 25. Michał Daszek jest niezwykle dumny z tego osiągnięcia. Fantastyczne uczucie, dwa fantastyczne mecze, myślę, dla kibiców, dla oka, dla rozwoju piłki ręcznej i no super, cieszę się, mam nadzieję, że nasza dyscyplina się rozwija i oby więcej takich zespołów jak Gdańsk, które dla piłkarzy ręcznych z Płocka to czternaste pucharowe trofeum w historii klubu. Arka Gdynia uległa u siebie Jagielni Białystok 0-3 do w spotkaniu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwie bramki dla gości zdobył Jesus Imas. Dla niego był to specjalny wieczór. Strzelając gole numer 109 i 110 w Ekstraklasie, Hiszpan został najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii polskiej ligi i miał się z czego cieszyć. Mój pierwszy mecz w straklasie był tutaj i mój rekord dzisiaj też, to, to jest historia i jestem, jestem bardzo zadowolony i, i dla mnie jest ważne, że wygramy taki mecz. W innych wczorajszych meczach Raków-Częstochowa pokonał Krakowie 4-1, do 1, a Termalika Nieciecza przegrała z Wisłą Płock 1-3. do 3. W meczu mogący mieć duże znaczenie dla walki o mistrzowskie tytuł w Anglii piłkarze Manchester City pokonali u siebie w 33. kolejce lidera Arsenal-Londyn 2-1. do 1. Obywatele zbliżyli się dzięki zwycięstwu na 3 punkty do Arsenalu.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 Intensywny deszcz do wieczora może dawać się we znaki na zachodzie, na południowym zachodzie i na południu Polski, a w zachodniopomorskim dodatkowo silny wiatr. Bez opadów i z przejaśnieniami dzisiaj tylko na północnym wschodzie. Na termometrach teraz od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na ziemi łódzkiej w Wielkopolsce w ciągu dnia od 8 do 13.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 Sygnał Dnia w Radiowej Nynce jest 11 po 7 maj.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 14 godzin i 15 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 32 minuty, a dłuższe od najkrótszego o 6 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Agnieszka, Amalia, Amelia, Antonin, Berenika, Cezariusz, Cezary, Jagna, Marcelin, Marcelina, Marcjan, Nawoj, Sara, Sekundyn, Severian, Sulpicius Szymon, Szymona, Teodor, Teotym, Ursycyn, Wiktor, Zenon i Zotyk. I wszystkiego dobrego i... Tradycyjne, niechże się Państwu darzy. Jest 14 po 7, Karol Surówka i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia. W sygnałach dnia łączymy się z pięknym Nowym Sączem, bo tam jest nasz pierwszy gość, Arkadiusz Mularczyk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie ministrze, czy dzisiaj może dojść do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości? Nie absolutnie chcę uspokoić pana redaktora oraz, oraz słuchaczy, że nie dojdzie do tutaj żadnej, żadnego rozpadu. Trwa dyskusja wewnętrzna, ona jest oczywiście burzliwa. Jest gorąca, padają bardzo mocno prywatność. przez media. No nie tylko tak, jest relacjonowana przez media, ale też nie... w tych mediach politycy Prawa i Sprawiedliwości występują. Szybko tylko nakreślę tło naszym słuchaczom. Dzisiaj dojdzie do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Będą rozmawiali o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, stowarzyszeniu założonym przez byłego premiera. Stowarzyszeniu, które Jarosław Kaczyński nie akceptuje. Zagroził, że osoby, które do niego dołączą nie znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Yeah. <sighs> Tak jak, jak już pan wspomniał, odbędzie się spotkanie z pana premiera Morawieckiego z panem prezesem i jestem absolutnie przekonany, że dojdzie tutaj do porozumienia wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i, że tak powiem, położenia wszystkich rąk na, na pokład, bo nam wszystkim przez jeden cel absolutnie przesłania naszą aktywność i działalność, to jest zmiana, zmiana rządu w Polsce. I wszyscy my absolutnie mamy świadomość, że podział sprawiedliwości temu by nie służył. Rozdobienie prawnicy służyłoby rządowi Tuska, a na to sobie nikt nie może pozwolić. Ja macie wspólny możliwość... cel, ale macie różne opinie na ten temat, jak do tego celu dojść, bo część polityków Prawa prawda, i Sprawiedliwości uważa, że powinno się walczyć też o wyborców Konfederacji, a druga część, że powinno się zabiegać o wyborców centrowych. To drugie grono to są właśnie osoby związane z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i do tych centrowych wyborców ma się zwracać Stowarzyszenie Rozwój Plus.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 w prawiedliwości są różne frakcje i te bardziej skrajne i te bardziej centrowe i no, ta dyskusja musi trwać dlatego, że po prostu po prawej stronie urosła konfederacja urosła formacja Grzegorza Brauna więc to wymaga po prostu analizy e, przypływu elektoratów i to wymaga też e, korekty partii Jest ta frakcja związana z byłym premierem Mateuszem Morawieckim czuje się trochę niesprawiedliwie traktowana dlatego, że ci politycy na przykład Krzysztof Sztuc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 Okres przedwyborczy po prostu chcemy wygrać wybory wspólnie i razem w porozumieniu i z grupą tutaj kolegów Solidarnej Polski i z kolegami, z, którzy przystąpili do porozumienia. I jest pełna świadomość, tak jak powiedziałem, rozmawiałem 18 kwietnia z panem Prezesem na Wawelu I jest pełna świadomość, że nie można doprowadzić do żadnego podziału w partii, ani podziału partii. Ja wiem, że żaden polityk nie chce komentować wewnętrznych sporów. Będę z naszym kolejnym gościem Ryszardem Petru, też mówił o podziałach wewnątrz koalicji.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 Pozytywne pro, projekty i program tej partii. Jak pan zapatruje się na tę wypowiedź, tę opinie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że dla części prawicowych wyborców Mateusz Morawiecki działa jak czerwona płachta na byka? Był pan częścią tego rządu? Rzeczywiście tak zraziliście sobie część wyborców? To widzę, że pan z uporem maniaka wraca do... Zaraz przechodzimy do spraw międzynarodowych. Obiecałem, że tak będzie i to się wydarzy. Różnych komentarzy, Będę też pytał, Ryszarda Petro, o ich konflikty. Podkreślić. Każdego no, polityka jest... pytam o e, konflikty, czyli jego partii. No, Polskie, Polska, Polska scena polityczna jest podzielona, polscy wyborcy są podzieleni. Jedni lubią e, partię X, drudzy lubią partię Y. No, e, ja bym jednak odwoływał się przede wszystkim do e, efektów realnych działań, do, do skutków, do sukcesów, do, do porównywania programów w partii do tego, kiedy rządzili, w jakich czasach rządzili, jakie mają efekty. No porównywajmy, porównajmy te 8 lat trudnych rządów sprawiedliwości: COVID, e, wojna na Ukrainie i teraz do tych dwóch lat rządów Platformy, gdzie mamy gigantyczny deficyt budżetowy, gdzie problemy w służbie zdrowia. No i... No, wie, zatem, wie, zarobią... COVID to właśnie nie was nie niewykorzystany, niewykorzystany KPO przez, przez Platformę. Wie pan, no, porównywajmy uczciwie i sprawiedliwie czasy różnych rządów. Rządziliśmy w bardzo trudnych czasach i myślę, że dowieźliśmy bardzo wiele tematów i wybory wygraliśmy w 2023 roku. Proszę, proszę o tym pamiętać. Przejdźmy do spraw międzynarodowych. Jako, że rozmawiamy z byłym wiceministrem spraw zagranicznych, mamy informację z tej nocy, że...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 No, proszę pamiętać, o co to, toczy się gra. Gra toczy się przede wszystkim o złamanie tego irańskiego reżimu, który morduje własnych obywateli. Jak, jak, jak wiemy, Iran zablokował cieśniny Ormus, natomiast amerykańska administracja USA zablokowała irańskie porty i, i statki, żeby uderzyć tutaj w ekonomię Iranu. No, y to jest tak naprawdę gra trochę gra na czas. Kto, kto pierwszy pęknie w, te, w tej grze, czy, czy administracja USA, czy, czy Iran. A nie jest zaskakujące, to że Iran nie pękł Irańskiego. po tylu tygodniach? Miał zostać zniszczony w zasadzie od razu przy potędze amerykańskiej armii? Proszę, proszę pamiętać, że większość kluczowych celów USA została osiągnięta. Zniszczono irańską marynarkę wojenną, setki jednostek na dnie, systemy obrony powietrznej y, Iranu, lotnictwo oraz y, najwyższą warstwę dowodzenia w tym licznych generałów y, strażników rewolucji. A jednak nadal są w stanie przeprowadzać ataki pojedyncze tak, rzeczywiście, bo... ale są. Irańczycy. No tak, ale teraz ta blokada portów irańskich ma doprowadzić do tego, że po prostu reżim odpuści. W przeciwnym przypadku, szanowni państwo, musimy wiedzieć, co by się, co by się wydarzyło, jeśli Iran uzyskałby broń jądrową, co było strategicznym celem. Iranu, mielibyśmy tak, taką Koreę Północną w, w Iranie, gdzie, gdzie, byłby, gdzie, gdzie ta, ta broń nuklearna gwarantowa, gwarantowała po prostu by nietykalność i absolutny szantaż międzynarodowy. Także to, że z, ostry spór, czy rzeczywiście Trump Iran był blisko, tutaj. bo przecież sam Donald Trump bardzo niedawno temu mówił, że cały irański program nuklearny został doszczętnie zniszczony. Nawet amerykańscy komentatorzy są w sporze o to, czy rzeczywiście Iran był tak blisko. No tak, ale czy, czy ktokolwiek chciałby z, z nas ryzykować, żeby w, na Bliskim Wschodzie, w tak ważnym, wrażliwym punkcie na mapie świata, wokół państw arabskich, gdzie wydobywa się ropę, która zapatruje cały świat, powstałoby państwo, które byłoby takim państwem jak Korea Północna. Przecież już wcześniej Iran sponsorował terroryzm międzynarodowy, Hamas, Hezbollah, bojówki, bojówki irackie. No więc no, mieliśmy pamięć, czy mamy państwo terrorystyczne. Podobnym państwem przecież jest Rosja. Dobrze znamy, jak się Rosja zachowuje. Więc Donald Trump podjął realne działania, których celem jest zmiana tego reżimu. Wykluczenie możliwości szantażowania świata bro bronią atomową. I Trump to konsekwentnie robi. Dzisiaj blokuje porty irańskie. Wcześniej dokonał zniszczenia sił zbrojnych Iranu. Ta polityka jest polityką konsekwentną i absolutnie ona jest w interesie również naszego kraju bo stabilizacja na Bliskim Wschodzie nie była nie, możliwa. Czy pan przy taki, przede, taki przede wszystkim Iranu, który, który mordował swoich obywateli. Wypowiedzi Donalda Trumpa wobec tego, co dzieje się w Iranie. Raz mówi, że odniósł sukces, drugi raz, że wojna trwa. Raz nazywa sam konflikt wojną, później operacją specjalną. Nie mamy jednych zrozumiałych komunikatów ze strony administracji Donalda Trumpa wobec tej wojny. Raczej mamy chaos informacyjny. No, zgadza, zgadza się. No, na, na tym polega siła Trumpa, że konkurencja jakby do końca nie, nie wie, co Trump zrobi. Sojusznicy no to jest tak, też że to są, nie wiedzą. To jest Donald Trump... Tak, to prawda, ale Donald Trump i ta administracja konsekwentnie realizuje swoją strategię. No, z, tą strategią jest po prostu z, zniszczenie zagrożenia irańskiego dla świata, dla, dla Bliskiego Wschodu, ale także dla Europy. A musi mieć świadomość, że te wcześniejsze negocjacje, które prowadziła administracja Obamy czy Bidena, które po, polegały na dyplomacji, do, dobruchaniu Iranu, no nie doprowadziły do, do sukcesu. Wręcz przeciwnie. Ale dzisiaj Iran się Ormuz zbroił Iran. Nie była zablokowana. Sponsorował bardzo krótko jeszcze zapytam, bo. Się czas. To czy, prawda, no to, to są koszty tej wojny y, Muszę jeszcze zapytać o dzisiejszą wizytę Prezydenta Francji, Emmanuela Macrona Odwiedzi Trójmiasto A czy wobec tej Chaotycznej polityki Stanów Zjednoczonych Może właśnie europejscy sojusznicy no, Powinni nie, być, powinni być chaoty... Czy powinniśmy stawiać Wobec tego, że Stany Zjednoczone są skupione Teraz na wojnie na Bliskim Wschodzie Czy powinniśmy stawiać bardziej a, a ja na europejskich ja sojuszników zadać... To ostatnie pytanie no, to jest bardzo prosta. Ilu europejskich sojuszników się stacjonuje w Polsce? Czy mamy mamy, mamy czy mamy tysiąc żołnierzy francuskich w Polsce? Nie mamy. Czy mamy pięć żołnierzy francuskich w Polsce? Nie mamy. A mamy dziesięć tysięcy amerykańskich żołnierzy i sprzęt wojskowy amerykański. Także z całym szacunkiem to, co promuje Macron, autonomię strategiczną w, w, w Europy, to jest może dobre dla, dla Francji, która nie sąsiaduje z, z Rosją, czy z Białorusią, ale nie jest dobre dla Polski. Także co ja co porzucą na to? Przecież z tam tam mówił, Ani, że, że... Z nie potrzebuje tego sojuszu. Wie pan, to, to, są, to jest taka presja na kraje europejskie, które nie płacą 2% na NATO i ta presja po prostu musi odnieść efekt, bo nie może być tak, że Polska płaci 5%, kraje bałtyckie płacą 5%, USA płaci, płaci 5%, a Holandia, Belgia, Niemcy nie płacą nawet 2%. No, przyzna pan, że nie jest to sprawiedliwie uczciwe. Także Donald Trump po prostu mobilizuje Europę, Unię Europejską, a przede wszystkim kraje Europy Zachodniej, żeby więcej płaciły na, na NATO i również były pełno, pełnoprawnymi członkami, Zapewniają bezpieczeństwo dla, dla, dla wszystkich krajów NATO. Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości połączył się z nami z Nowego Sącza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam życzę jego dnia. Dziękuję. 28 po 7 polskie radio. 1. Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie wówczas Ryszard Petru, klub parlamentarne Centrum. Polski Radio, program pierwsze sygnały dnia. Radio, program pierwszy, 7.30, już za nami. Skrót aktualności, Piotr Balasz. Zablokowana autostrada 2 w łódzkiem, w stronę Poznania, w okolicach Wiktorowa. Na naprawianą na poboczu ciężarówkę najechał inny tir. Jedna osoba nie żyje. Jest to kierowca bądź pasażer naprawianego zestawu. A dwie osoby zostały ranny. Jest objazd od węzła Emilia. Szpitale powiatowe rozpoczynają czarny tydzień. protestujących, chcą zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację finansową placówek. Placówka, które wezmą udział w akcji protestacyjnej, pojawią się flagi, plakaty, a personel medyczny będzie ubrany na czarno. Uczestnicy akcji zapewniają, że pacjenci na niej nie ucierpią. Absolutnie nie będzie rozłamu w pis tak w sygnałach dnia zapewniał gość radiowej jedynki Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Każda partia musi grać skrzydłami, jeżeli chce być dużą formacją, która ma wygrywać wybory. A dziś rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, który powołał stowarzyszenie, które nie podoba się prezesowi PiSu. Prezydent Francji złoży dziś wizytę w Polsce Emmanuel Macron spędzi jeden dzień w Gdańsku, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i weźmie udział w polsko-francuskim szczycie. Poruszone zostaną zwłaszcza kwestie odstraszania nuklearnego, programów zbrojeniowych oraz francuskiej oferty budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Paryska prokuratura zaplanowała dziś przesłuchanie Ilona Maska. Chodzi o śledztwo dotyczące algorytmów Platformy X, które miały promować mowę nienawiści, a także generowania przez sztuczną inteligencję grafiki o charakterze seksualnym i negujących Holokaust.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 Dzień dobry, ten y, przepiękny deszczowy poniedziałek, plus 6 i od wczoraj wieczora pięknie, łagodnie pada deszcz. No tego było trzeba. Jest bardzo fajnie, zmieniło się trochę powietrze, przestało się kurzyć. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego tygodnia i ostrożnie na drogę, bo może być lekko, ślisko. Deszcz jak najbardziej potrzebne, Gdyby takie opady były delikatne, to byłoby pewnie wszystko w porządku, natomiast intensywne opady mają się do wieczora dawać we znaki i na zachodzie, i na południowym zachodzie, a także na południu Polski. Jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, tam dodatkowo ma wiać mocno. Bez opadów i ze słońcem tylko na północnym wschodzie. Na termometrach od dwóch stopni na Suwalszczyźnie do 10 na ziemi łódzkiej i w Wielkopolsce, Natomiast w najcieplejszym momencie dnia ma być od 8 do 13. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja.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 Autopromocja. No w naszym studiu Błożej Prośniewski przed godziną no, wprawiłeś w osłupienie niektórych słuchaczy. Nie wiem, czy się wybierają za ocean. Pytanie, pytanie komu się... będą kibicować. No właśnie, pytanie komu. No są takie na przykład. Wyspy Zielonego Przyjątka ch chyba po raz pierwszy na Mistrzostwach, więc pewnie trzeba będzie kibicować tym słabszym, skoro naszych nie ma. Ile trzeba zapłacić za bilet z Nowego Jorku? do New Jersey pociągiem 150, aby dostać się na stadion i 80 dolarów, jeśli ktoś by wybrał autobus. Panie Danielu, kochany, powiedział pan, że prezesa będzie stać na wyjazd jakiegoś tam do Stanów na te, na te mistrzostwa. Może, może wybrałby się pan, pan prezes, a później jak wróci, to opowie nam jak było. Bo to by było takie fajna przygoda dla nas wszystkich, no. Także, także do szerokości życzę. Fajna przygoda dla nas wszystkich. Znaczy ja się nie wybieram, może... A może A... zrobimy zrzutkę no już mi... na jeden bilet dla Ciebie. <śmiech> już mieliśmy się wybierać razem do Chorwacji. Nie specjalnie no kiedyś to... pojedziemy. Tak. Tym bądź w przyszłym życiu. Pociągiem. Mówiłeś przed tygodniem na dworcu centralnym o tych nowych połączeniach. Mają wrócić i mają jeździć częściej i krócej. Po pierwsze, ekonomia. Redaktor Prośniewski to jest solidna firma. Obiecał swego czasu, że zajmie się wyjaśnieniem Państwu, na czym polega franczyza. No i bardzo proszę. Tak dziś bliżej przyjrzymy się tej sprawie. Bo firmy, które działają w ten sposób, przekonują, że franczyza jest przepisem na... Bezpieczny biznes, przedsiębiorca dostaje niejako taką gotową receptę na sukces, a w zamian za to dzieli się z daną marką swoim zyskiem. Brzmi to trochę jak plan idealny. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest. No Niewątpliwie istotnym plusem franchise jest prowadzenie działalności pod znaną marką, co już na starcie daje nam większe szanse na wybicie się wśród konkurencji. Oszczędzamy zatem cenny czas i pieniądze na budowanie marki. No, ale można na tym zarobić? Yy, można na tym zarobić, choć nie wszyscy yy, zarabiają. Takie przeciętne dochody, jeśli chodzi o na przykład prowadzenie sklepów znanej sieci, to jest 5-10 tysięcy złotych miesięcznie, chociaż też dodajmy, są takie osoby, które na tym biznesie tracą, ale do, do tego przejdziemy mhm. za chwilę, bo może powiedzmy, jak to funkcjonuje i co zyskujemy, jeżeli, jeśli decydujemy się na franczyzę. No, oprócz właśnie tego know-how, czyli takich sprawdzonych recepty biznesowych, franczyzodawcy prowadzą też różne szkolenia, czy pomagają w doborze lokalizacji. Ponadto, jak przekonuje Michał Wiśniewski z Polski Organizacji franczyzodawców. W niektórych przypadkach, aby wejść w ten biznes, wcale nie musimy dużo inwestować, czasami wystarczy nawet kilka tysięcy złotych. Mamy franczyzy, gdzie inwestycja jest w zasadzie ponoszona przez franczyzodawcę i wówczas kwotę wejścia jest minimalna. To jest często nawet kwota kilku tysięcy złotych, aż mamy we franczyzie, powiedzmy, duże hotele czy stacje benzynowe, gdzie ta inwestycja może wynosić kilka milionów. Franczyzobiorcy znają rynek pracy, też sobie są w stanie wyobrazić, jaki dochód by osiągali będąc pracownikami, więc też wymagają od franczyzodawców, żeby ten zysk na no, rekompensację Kompensował im to wynagrodzenie, a jednocześnie, żeby jeszcze coś więcej zostawało z tego biznesu. Następ jednak bywa różnie, czego przykładem jest Anna Mendrok, która prowadziła franczyzę znanej chyba wszystkim sieci sklepów typu convenience. Wśród minusów tego biznesu wymienia m.in. konieczność podporządkowania się do ogólnych wytycznych, co ogranicza swobodę w podejmowaniu decyzji. Czy cykliczne kontrole, które mogą skutkować karą lub zmniejszeniem prowizji. Anna Mendrok wyjaśnia też, jak wygląda prowadzenie takiej franczyzy od strony finansowej. Otóż franczyzodawca przelewa przedsiębiorcy ustaloną w, umowę, w umowie kwotę na prowadzenie franczyzy, przykładowo 20 czy 30 tysięcy, no i z tych środków należy opłacić składki ZUS, podatek, pracowników, media itd., a to, co zostanie, jest zyskiem danego przedsiębiorcy. Praca ponad siły, praca po 17 godzin dziennie, nie będę ukrywać za marne pieniądze. Skończyło się na tym, że wyszłam z sieci z ogromnym zadłużeniem wobec Urzędu Skarbowego, ze względu na to, że po prostu nie było mnie stać na opłacenie podatków. Na sklepie pracowałam ja, pracowała jeszcze jedna pracownica, pomagała mi w tym wszystkim moja babcia i mój partner. Niewiele mieliśmy możliwości dotyczących decydowania, czy chociażby o lokalizację, już nie wspomnę o cenach, Oczywiście, tutaj właściwie nie mieliśmy żadnej możliwości balansowania cenami, jak to normalnie w innych sklepach wygląda. A zatem, jak słyszymy, nie zawsze jest kolorowo. Z drugiej strony są oczywiście i tacy, którzy na tym zarabiają. Według szacunków w Polsce... Może być nawet około 100 tysięcy franczyzobiorców. Zatem jesteśmy zainteresowani, szanowni państwo. To najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no i czy damy radę. I bo, tak jak powiedziałeś, nie zawsze jest zielono. Wróć różowo. Nie. nie tak. <laughs> Dzięki wielkiej i do usłyszenia, a już za chwilę o Dniu w... Przyjaźni polsko-francuskiej, ale także o pewnym powitaniu, o którym się mówi. Taki moment, gdy uciekaliśmy przed burzą. rowerem mknęły szybciej niż bolidy Formuły 1, wyznaczając granice między ziemią a niebem. Był czas, a z pleców wyrastały skrzydła.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 Dzienniki to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie, synu, gdy tylko przyjde czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie, synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne nas.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 To jest radio. A z nami jest Magdalena Skajewska. Dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy. Witam cię, kochana, niezwykle ciepło. Dzień dobry, witam I serdecznie na antenie programu pierwszego CeUS. Przesadziłem nie? Troszkę tak. No troszkę właśnie. tak. Bo będziemy rozmawiać, Szanowni Państwo, o wizycie prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce, ale zanim o szczegółach tej wizyty, ch chciałem właśnie w ten sposób nawiązać trochę do tego powitania, o którym się mówi. I to, jak się okazuje, nie pierwszy raz y spotkanie Macrona i włoskiej premier Giorgi Mel Meloni. To było w Pałacu Elizejskim, 17 dzień kwietnia. Macron witał Meloni takim. Wydłużonym pocałunkiem w policzek, co zaskoczyło, ona no, się nawet na moment odsunęła i no, to wywołało sporą dyskusję na temat protokołu. No tak, to przywitanie rzeczywiście było dość niezręczne. Ja odniosłam wrażenie, że prezydent Macron się trochę rozpędził po prostu i usilnie chciał pokazać jakoby między nim a Meloni były takie bliskie, mocne relacje. No choć wiadomo, że między nimi nie brakuje napięć z wielu powodów. I stąd też myślę, że ten przedłużony pocałunek, uścisk, którym Meloni była bardzo zaskoczona. Choć też nie jest wykluczone, że ona się w ogóle szokowała na uścisk dłoni, a nie na takie pocałunki, czy też zbliżenia policzków, bo we Francji to właściwie nie są pocałunki w policzki, tylko takie zbliżenia z cmoknięciem mhm. właśnie po to, żeby pokazać, że dwie osoby łączą jakieś bliskie relacje. Choć jak popatrzeć na to, jak Macron wita się na przykład z innymi kobietami polityczkami, to też można zobaczyć takie zwyczajowe, właśnie francuskie przywitanie, czyli jeden policzek, drugi policzek, taka imitacja pocałunku. Choć takie mocne uściski jak z premier Meloni nie zdarzają się rzeczywiście rzadko. Z czy z nami, to jest mhm. jednak raczej uścisk dłoni, takie mocne, męskie objęcie. Tak Macron zresztą witał się dotychczas ze swoimi odpowiednikami w innych krajach i myślę, że dziś podczas spotkania z premierem Tuskiem też tak może być. No tak, to, to za chwilę o, o tym dzisiejszym spotkaniu. Ja pamiętam 2017 rok i nawet odświeżyłem sobie jak to było, bo także w, w Paryżu była premier ta szedło. Witała się z, mhm. z Macronem, najpierw trzymał ją za rękę, potem w jeden, drugi przez dłuższą chwilę trzymał rękę na plecach i y, znany badacz protokołu dyplomatycznego, dr Janusz Fibora komentował, że, że zasada w protokole jest taka, że nikogo się nie dotyka, dotykanie jest nieeleganckie, że Francuzi też o tym wiedzą, bo są bardzo na tym punkcie wyczuleni, no ale jak y, widać, y, Macron w tym przypadku jakoś nic sobie z tego nie robi. Tak czy inaczej dzisiaj... Ale ja bym też nie mhm. wykluczała, że z premier Szydło to też tak było, że premier prezydent Macron chciał pokazać właśnie, że jest tak dobrze między mhm. nami I, i znowu mi się wydaje, że mógł się Y, y, rozpędzić, tam gdzie to wychodzi naturalnie no to po prostu widać, że to wychodzi naturalnie a tam gdzie jest to troszkę udawane jak było w przypadku Meloni również no to, no to wychodzi to niezręcznie no dobrze, to dzisiaj będzie uścisk dłoni po prostu w tak, na pewno będzie uścić z dłoni. Mi się wydaje, że takie właśnie męskie objęcie, jak to było y, y, z, i tak to zwykle jest z, z, z mężczyznami, którzy odwiedzają Pałac Elizejski, czy jak prezydent Macron wyjeżdża za granicę. Na pewno z Tuskim y, Macronowi jest dużo bardziej po drodze zresztą ideologicznie, politycznie niż chociażby z premier Meloni, czego zresztą panowie nie ukrywają. Posłuchajmy zresztą, jako o tych relacjach z francuskim prezydentem mówi sam premier Polski.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 to odstraszanie nuklearne wpisuje się w cały szereg dyskusji na temat bezpieczeństwa na bazie podpisanego w zeszłym roku ważnego traktatu polsko-francuskiego, czyli traktatu z NONSI. Zresztą ten dzisiejszy szczyt to będzie taki pierwszy francusko-polski szczyt, który jest konkretnym przejawem tych mechanizmów współpracy, jakie były ustanowione właśnie tym traktatem. Jest w nim mowa, ja przypomnę, m.in. o klauzuli dotyczącej obrony i wzajemnej pomocy. Gdy podpisywano ten traktat, dużo się o tym mówiło, bo ta wzajemna pomoc jest oparta na porozumieniach zawartych z naszymi najbliższymi sojusznikami. Jednym słowem, dzięki temu traktatowi Polska wskoczyła na taki sam poziom relacji z Francją, jak mają Niemcy, Włosi, nomen omen, czy Hiszpanie. I mowa tutaj o relacjach państwowych, nie stricte personalnych, bo z tym jak wiadomo jest różnie. To jak one będą układać się po ewentualnych zmianach władzy w Polsce czy we Francji, bo we Francji przecież w przyszłym roku wybory prezydenckie, to jest zupełnie inny temat, ale też dlatego obie strony chcą jak najwięcej osiągnąć jeszcze w najbliższym roku, czy też w tym. Francuzi na przykład liczą na decyzję w sprawie firmy, która będzie zaangażowana w budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, licząc, że Warszawa wybierze francuski EDF, którego przedstawiciele także będą dziś obecni w Gdańsku. Tych tematów do rozmowy jest bardzo dużo, podobnie jak punktów wspólnych w polityce Macrona i Tuska, o czym mówi Paweł Ramiączek, politolog z uczelni WSB Merita. Posłuchajmy.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 Prezentowi będzie towarzyszyć kilku ministrów, ale zanim dojdzie do tego roboczego lunchu i do tych rozmów tego szczytu międzyrządowego, bo na ten aspekt się bardzo, bardzo naciska, w Gdańsku przypomnę, że znajduje się także francuski cmentarz wojskowy. Tam znajdują się groby francuskich żołnierzy, którzy, jak to mówił generał de Gaulle, polegli za Francję i Polskę i jak z kolei piszą francuskie media, można odczytać takie głębokie, historyczne zmagania obu narodów i wydaje się, że też to to jest jeden z powodów, dla których właśnie Gdańsk został wybrany na to miejsce spotkania. Gdańsk o takim znaczeniu symbolicznym. Dodatkowo, jak wiadomo, to jest miasto premiera Tuska, więc Macron przyjechał tam na jego zaproszenie. Czyli on już jest na miejscu? Ma, z tego co wiem, wszystkie uroczystości mhm. mają rozpocząć się koło południa, także już niedługo. Magdalena Skajewska, dzięki wielkie, to wszystko w dniu przyjaźni polsko-francuskiej. Ja w naszym studiu Karol Surówka, pan był w Paryżu. Byłem. Się Zastanawiam się, jeżeli się łączymy z kimś zdalnie, mhm. to wtedy się zbliżamy, bo słuchałem pierwszej części też mhm. relacji Magdy, się zbliżamy do mikrofonu tak i robimy taki. No, no widzisz, no nie wiem co, co protokół na ten temat y, y, mówi, natomiast... Na pewno powstała jakaś wersja pandemiczna tego protokołu. Oj, pamiętam. Oj, tak. Oj, pamiętam, jak to wyglądało... Wracają jak, traumy. Jak wyglądała praca w, w, w studiu. Jak to wszystko wyglądało. Całe szczęście, że to już jest za nami. Przed nami kolejna rozmowa dnia i tutaj musimy sobie parę rzeczy ustalić. Uporządkować. Tak, tak. To jest koło czy klub? To jest klub parlamentarny. Mhm. Który też zabiega o to, żeby stać się pełnoprawną partią, składa odpowiednie wnioski itd. Tak itd. Tak Ale to jest już klub parlamentarny, I który współczyniem... wcześniej należał do Polski, mhm. był częścią Polski 2050 i składał się z różnych członków, które, którzy wcześniej byli też w, inni, w mhm. innych partiach, na przykład w nowoczesnej. Mhm. O. I właśnie opisałem drogę naszego kolejnego gościa, drogę polityczną. A ten klub się nazywa? Ten klub nazywa się Centrum. I on z porozumieniem Centrum nie ma nic wspólnego. Ani z Centrum Przystankiem w Warszawie. W rzeczy samej. A gościem będzie? Ryszard Petru, dawny lider nowoczesnej, później członek Polski 2050, a dziś jeden z liderów Centrum. Jedynka. Polskie Radio. A skoro Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, bardzo proszę już teraz u nas w radiowej jedynce ZAS za 8,5 minuty godzina ósma. To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Kampant la où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour sans Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre Ta vie nous dépasse Que viendra, que vendra Je au mi camino Sin pensar, sin pensar Donde acabara Dans mes joies, dans mes peines Dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin Comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants Un passé qui s'effondre Polski Radio, program pierwszy. Sygnały dnia, za pięć, ósma. Program pierwszy polskiego radia. Reklama. No działka wygląda jak należy.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 Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w media ekspert może kupić kawy, płyn do prania, kapsułki, do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Waskalo, no jakby to. A, a, a widziała pani?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 orange.pl ukośnik mega misja do 28 kwietnia to działam ogłoszenie społeczne radio kierowców Zapraszam Patryk Bedliński. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Taki jest bilans poważnego wypadku na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Emilia i Wartkowice zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Przez to trasa do Poznania jest zablokowana. A kierowcy muszą zjechać z A2 węzłem Emilia. Potem jedziemy do Łęczycy krajową 90 jedynką, a następnie drogą wojewódzką 703. Kierujemy się do Wartkowic. I to właśnie w Wartkowicach można ponownie wjechać na autostradę A2 w kierunku Poznania. Korki tworzą się w Małopolskim na A4. Zwalniamy między Bochnią a Krakowem w okolicach Targowiska i Podłęża. Obwodnica Krakowa też niestety nie gwarantuje płynnego ruchu o tej porze. W kierunku Katowic zwalniamy od okolic Łagiewnik prawie do Tyńca. Tłok jest także na trasie prowadzącej do Krakowa przez okolice Skawiny, czyli na drodze 44. Na dojazdach do Wadowic zwalniamy również. To trasa od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej. W Śląskiem duży ruch na połączeniu S1 z A4. Jeżeli chodzi o a w tym miejscu to w okolicach węzła Brzęczkowice korek napotkamy w kierunku Wrocławia przede wszystkim, a na S1 koło Brzęczkowic duży korek przede wszystkim na południe, czyli między innymi w kierunku Tychów. Cała trasa S86 jest zatłoczona od Sosnowca w kierunku Katowic. do jazdy do Katowic od Mikołowa i od Tychów też niestety z korkami. W Warszawie powinno poprawiać się na S8 między Głębocką a Marywilską. Wcześniej na jezdni do Poznania osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym i blokowała je jeden pas. Natomiast nawigacja wciąż wskazuje, że jest tam korek. Na trasie Lubartów-Lublin, czyli na dziewiętnastce w miejscowości Wandzin zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale jedziemy jednym pasem na zmianę.